Agrofakty. Bożej Prośniewski, dzień dobry. Od dziś pszczelarze mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przyzimowanych rodzin pszczelich. Przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul. Do podziału przewidziano w sumie 80 milionów zł. Wnioski przyjmowane będą do 31 maja za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Arimr. Tymczasem 13 kwietnia w Brukseli ma odbyć się spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone wsparciu produkcji nawozów w Unii Rolników. Celem spotkania będzie wypracowanie zarówno krótkoterminowych rozwiązań, jak i strukturalnych środków długoterminowych. Od początku roku w związku m.in. z wojną na Bliskim Wschodzie ceny nawozów wzrosły średnio o 30-40%. A te podwyżki sprawiły, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pilną analizę rynku nawozów azotowych. Wątpliwości były poważne. Chodziło o możliwość występowania zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej przez największych graczy. Odpowiedź ułokik studzi jednak emocje. Urząd przyznaje, że sytuacja na rynku jest trudna. Jednocześnie jasno wskazał, że obecnie brak jest podstaw do wszczęcia postępowania. A teraz w Agrofaktach projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Ten trafił właśnie do konsultacji publicznych. Resort Rolnictwa proponuje zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie wykroczeń, które mają ograniczyć konflikty społeczne oraz zapewnić bardziej przewidywalne warunki prowadzenia działalności rolniczej. A O szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak. W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 30 kwietnia, zachęca Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa, która ma chronić funkcje produkcyjne wsi, jest przedmiotem prac rządu. Trafiła ona do szerokich konsultacji publicznych i zachęcam wszystkich, którzy mają swoje uwagi, spostrzeżenia, pomysły na to, żeby zawrzeć dodatkowe treści w tej ustawie, by odpowiedzieli w ramach konsultacji publicznych i zgłosili te właśnie swoje uwagi do projektu ustawy. Proponowane regulacje tworzą bardziej Przewidywalne warunki prowadzenia działalności rolniczej uwzględniają realia życia na wsi i porządkują relacje sąsiedzkie. Wieś ma pozostać wsią, a rolnik rolnikiem, dodaje minister. Kwestia nie karania rolników za to, że po godzinie 22. wyjeżdżają ciągnikami, maszynami rolniczymi, żeby zebrać swoje plony, żeby zdążyć przed zmieniającą się pogodą i to wszystko chcemy zabezpieczyć. Ale też kwestia pisania do aktu notarialnego osobom, które nabywają działki na obszarach wiejskich, na wsi, zapisu dotyczącego właśnie tego sąsiedztwa, które może powodować uciążliwość. Rolnicy od lat wskazywali Potrzebę zmiany prawa w tym zakresie mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady i Rolniczych Mamy wiele przykładów już w kraju, że poszczególni mieszkańcy rolników skarżą, że ich działki na wartości tracą, bo im tam coś śmierdzi, przeszkadza, hałas. Rolnicy mają kłopoty z prowadzeniem, zwłaszcza hodowli zwierząt. Ta ustawa jest po to, żeby ludzie, którzy się sprowadzają na wieś, raz, że nie mogli, że tak powiem, zahamować rozwoju produkcji rolnej na wsi, a z drugiej strony mieli świadomość, że mogą mieszkać na tych obszarach, ale muszą się liczyć z uciążliwościami. W ramach procesu legislacyjnego Ministerstwo Rolnictwa prowadzi rozmowy z przedstawicielami innych resortów, m.in. Sprawiedliwości, aby wypracować kompleksowe rozwiązanie na rzecz ochrony produkcji rolnej na wsiach. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro, kilka minut po godzinie piątej. Jedynka. Polskie Radio. Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. Dzień dobry w środę. To jest pierwszy dzień kwietnia, 91 dzień roku. Do końca roku 274 dni. Słońce wzejdzie za niecałą godzinę o 6.11. Zajdzie 10 minut po godzinie 19.00. Dzień potrwa prawie 13 godzin, dokładnie 12 godzin i 59 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 48 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i minut 17. Imieniny obchodzą Celsjusz przez Z, celzjusz, także Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Miłość... Teodora, Tolisław, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty i Zbigniew. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Rzeczywiście ta miłość przykuwa dziś uwagę na liście imieninowej. Dziś, 1 kwietnia. I to nie żart, żeby była jasność. No i można uznać, że jeden z naszych słuchaczy, konkretnie pan Łukasz, wynik wczoraj przewidział. 3 tak mi się wydaje. 2-2 do yy, późnych minut. zakotuje się. Nasi strzelą 3-2. Będzie pięknie. Gardła zdarte. No i wszystko się zgadza. Prawie wszystko się zgadza, bo gardła zdarte <coughs> rzeczywiście zakotłowało się w polu karnym, z tym, że to było polskie pole karne i to Szwedzi strzelili tę zwycięską bramkę Szwedzi, którzy grali taką padakę jak to mówią młodzi boczy bolały, mój Boże jak się na to patrzyło no ale to oni okazali się skuteczniejsi i to oni jadą na Mundial a my co? no co, nam pozostaje żyć nadzieją, że może się uda na następnej dużej imprezie już za dwa lata Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i Irlandii 22, 139, 22, 02. Liczę na Państwa komentarze. Yy, pomeczowe i, i no i w ogóle, prawda? No bo no przecież, no przecież nic się nie stało. To nie jest koniec świata. Gramy dalej. Chociaż nie na mundialu. Rzeczy spakowane, włosy spięte, klucze zdane. Idę w wąskie. Dziwnego adekwatna, Sorry, boys. To nie wy, to Szwedzi. Pani Agnieszka kibicka pisze wprost też, zgadzam się z panem, że to było straszne to, co pokazali Szwedzi. No ale piłka polega na tym, że to oceny nie są za styl, tylko właśnie za skuteczność i to rzeczywiście oni strzelili tę jedną bramkę więcej. U pana Marka jakaś taka cisza. Nawet nie słychać tego, który ma zwykle parcie na sito. Dzień dobry. Oczeka się, kłania. Moi kochani, koguta nie usłyszycie dzisiaj, bo jest zawczasu. Jest 3.20, on jeszcze śpi o tej godzinie. Ja idę do pracy. Wiazdki widzę i księżyc widzę. Ale księżyc jest w otoce, czyli zwiastuje, zwiastuje deszcz. Będzie deszcz, bardzo dobrze niech pada. Moi kochani, 6 stopni, 6 stopni dzisiaj jest na polu. Życzę wszystkim miłego, wesołego, udanego, spokojnego dnia panie redaktorze, jak przeżycia po meczu. Ja nie oglądałem wczoraj całego meczu, tylko później w końcówkach Sydmi powiedział już, jaki wynik był. Czy nie jest to dla pana dziwne, że to niektórzy to znali wynik meczu? Bo jeden pan wczoraj przecież raport mówił, że zakotłuje się pod bramką i im będzie 3-2. Tylko nie wiem, czy mówił, że będzie dla nas, czy dla Szwedów. No tak, przewidział prawie jak pan profesor z pewnego serialu. Ten człowiek konkretnie to pan Łukasz Łuki z Będzina. No halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. Szybki raport, 3 stopni na zegarze. Sucho, niebo ładnie przetarte, kulfon sobie świeci. Jest szansa na słoneczko chyba dzisiaj. Może będzie troszkę cieplej. No i, i co? Bo już zmierzam w tym kierunku. No kurde, Bela 2-2 było. Miało się zakotłować, no, no nie ta bramka. No i co, co, co dalej? Dobrze jest, no. Dobrze było, pierwszą połowę tylko patrzyłem, bo z racji wstawania. A propos tych telefonów, co pewnie się i ekspertów, którzy się yy, obudzą, że można było tak, można było tak, inaczej, śmak. Panie redaktorze, drodzy państwo, dziś Międzynarodowy Dzień Ptaków. Porozmawiajmy o ptaszkach. Miłego dnia dla wszystkich. No Był taki... Feniks, jak Feniks popiołu w oni w pewnym momencie, bo rzeczywiście przyznać trzeba, szanowni państwo, że to był horror. Dobrze się oglądało to, jak, jak człowiek nie trzymał za ni jedną drużyną, ani za drugą, Jeśli był takim neutralnym kibicem, to może stwierdzić, że to było dobre spotkanie. Że się to dobrze oglądało. Taki horror bez happy endu dla Polaków. Dwukrotnie udało się odrabiać straty. Raz dzięki Zalewskiemu, potem dzięki Świderskiemu. Niestety gol w 88. minucie zapewnił Szwedom zwycięstwo i wyjazd na Mistrzostwa Świata. Hmm. Jak to wyglądało? Ja sobie próbuję przypomnieć, jak to wyglądało i przypomnę sobie i niebawem Państwu zaprezentuję. Natomiast teraz oddajmy głos Pani Beacie. Dzień dobry, raport pogodowy Polska Południowa Data mamy jeden stopień... Światła zimna raczej, bo jest zimna. E, śnieg topnieje, kapie wszystko z dachu, z drzew i tak dalej. To tam idzie o ocieplenie, mam nadzieję. A jak na stroje po meczyku? Nie narzekać. To był naprawdę świetny mecz. Polacy grali naprawdę fajnie i z całym czystym, czystym sumieniem można powiedzieć, że grali o wiele lepiej niż ci, co wygrali. Tam ci mieli po prostu o tą jedną bramkę e, więcej szczęścia. No szkoda z jednej strony, ale z drugiej strony taki mecz to warto oglądać. Naprawdę fajna drużyna i brawo trener, brawo piłkarze, brawo. No i to trochę smutno. No pa. No pa, no trochę smutno rzeczywiście. Z jednym się tylko nie zgodzę. No Fajnie zagrali rzeczywiście, ale może z przodu w ofensywie. W defensywie no to, no to potworne te błędy, które spowodowały to, że to Szwedzi jadą. No ale no właśnie, to Szwedzi jadą. To jest ta bramka, ta ostatnia, ta na 3 do dwóch ale znowu Szwedzi są z piłką. Bergwal na wysokości pola karnego, dośrodkowanie, główka przeleciała wzdłuż pola karnego i wrócił Kamiński i wybijamy na oślep, ale Szwedzi teraz nacisnęli w ostatnich fragmentach. Zerwał się doping na trybunach stadionu. Wszyscy czują, że Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji i są na wysokości naszego polakarnego. karnego. Będzie kolejne dośrodkowanie, już są blisko 5 metra, wycofani na 10, 16 metry, strzał i Grabara broni do bitka, super! Jeszcze gol, gol, gol. Jak to wpadło i dlaczego? Szwedzi oszaleli. Szwedzi z golem na trzy minuty przed końcem w ogromnym podbramkowym zamieszaniu. I później już się nic nie zmieniło. Sędzia wiele, dużo bardziej oczywistych zagrań puścił, a tu taki drobiażdżek gwizdnął. Jest bardzo nierówny, nie wiadomo jak grać tę samą sytuację. Raz gwiżdże, raz nie. Na pewno możemy czuć się w tym momencie pokrzywdzeni, tak mówił Michał Liskiewicz w wywiadzie dla portalu sport.pl. No, spore pretensje można mieć do naszej defensywy, ale również laurki. Nie można wystawić panu sędziemu. 25 minut po godzinie piątej. To jest Polskie Radio. Program pierwszy. Dzień dobry. z jedynie. Raja Adams, zawsze dobrze go posłuchać, albo na żywo, albo w radiu, w tym przypadku w radiowej jedynce 22 139 22 Pan Marek akurat słucha radia w, właśnie w samochodzie, jedynka gra, no a, a na drodze mgła. Dzień Mam... dobry, Robert Mięk Brzeczykłania, województwo lubuskie, temperatura 0 stopni, mgła na drodze ostrożnie. I deszczowo, wilgotno. Pozdrawiam, miłego dnia, życzę. Dzięki wielkie za to ostrzeżenia, sami Państwo słyszeli, lubuskie. Teraz pan Maciej, z tym, że pan Maciej za naszą zachodnią granicą, daleko. Dzień dobry, z tej strony Maciej, raport pogodowy, Belgia, Werne, 9 stopni, ciepło, także będzie na pewno fajny dzień, wczoraj też to było cieplutko, także miłego dnia. A co do meczu, panie Danielu, jak zwykle, nic nowego. Pozdrawiam wszystkich. Nie, no trochę, no wy, nie, nie, załamujmy się. Ja akurat wierzę w Wiana Urbana i mam nadzieję, że jak już odmłodzi tę kadrę, to, to będą sukcesy. No bo cóż nam pozostaje, szanowni państwo, jak nie wiara. Spójrzmy tam, gdzie wczoraj było biało. I chyba biało jest cały czas. Brenna na południu. Brenna, minus jeden stopień Celsjusza, zachmurzenie całkowite. Świeżego śniegu już nie napadało, ale jest, jest jeszcze ten, który napadał poprzedniej nocy, więc troszkę go jest. On się taki grząski zrobił, mokry. Taka ciapa się zrobiła. Mam nadzieję, że będzie to szybko, wszystko w miarę szybko y, sobie już topniało. No Panie redaktorze, powiem tak. Jako organista z ponad 30-letnim stażem, zacytuję znany, co po niektórym tekst żal dusze ściska, serce boleści czuję. Piłkarze żegali, całkiem przyzwoicie na fajnym poziomie, a mimo to Troszkę brakło może szczęścia, może trochę precyzji. No szkoda, bardzo, bardzo szkoda. Ale taki jest sport. Żal nic tu nie pomoże. Dzień dobry z jedynką. Żal nic tu nie pomoże, to tak czy inaczej Szwedzi, chociaż grali straszną piłkę, jadą na Mundial do Stanów. Mimo i teraz właśnie za oceanę się przynosimy. Jan Pachrowski jest razem z nami. Janek, który sobie po prostu rezerwował wszystko i były hotele. Już ustalił sobie, gdzie będzie grała polska kadra, a to wszystko trzeba będzie odwołać. Witaj, Janku. A wi wiedzą państwo, wiesz dlaczego no. to trzeba było rezerwować wcześniej? <śmiech> ponieważ ceny są tak horrendalne. Im wcześniej się to zrobiło tym no, wydawało się, że jest mniejsze ryzyko zapłacenia niewyobrażalnych wręcz kosztów za to, aby zobaczyć mecze reprezentacji. To może i dobrze. No, takie ryzyko. To może i dobrze, szanowni państwo. Janek Pachrowski tuż przed wejściem zdradził mi, szanowni państwo, możemy chyba zdradzić, że ty też ten mecz oglądałeś, Ta, oczywiście. ale w takich wyjątkowych warunkach. Tak, w wyjątkowych warunkach, bo poszedłem do miejsca, gdzie Amerykanie oglądają swoje sporty, m.in. March Madness, czyli Liga Akademicka Koszykówki, bo to teraz przełom marca-kwietnia, właśnie rozgrywki, które przed telewizory przyciągają miliony widzów, mnóstwo zakładów przeróżnych i wszyscy tak się pasjonowali tym, a ja siadłem z boku i postawiłem sobie telefon, nałożyłem słuchawki, no i dwukrotnie się wydarłem. Wiedzą Państwo dlaczego? No i tak patrzono na mnie, o co mu chodzi. To ja tłumaczyłem, no przecież macie, kochani, mundial. No. I między innymi może moja ojczyzniana reprezentacja będzie na tym mundialu grała, stąd się tak cieszę. Patrzyli tak Aha. z politowaniem trochę na mnie, ale. ale to wiesz, to, może ale cóż, to no się o tym, że to może smutno. być, no, to może być taki dziwny mundial bo przecież w kraju, który za piłką, za sokerem specjalnie nie przepada, ale to pewnie jest temat na zupełnie inną rozmowę, będziemy jeszcze do tego wracać. Natomiast ty jesteś... Ja na... myślę, że dziwny, tylko, tylko wtrącę, bo dziwny ze względów chyba politycznych, bo tu polityka Też. bardzo mocno się do tego mundialu e, jednak dostanie. No na pewno. Szanowni państwo, Jan Pachrowski jest na przylądku Canaveral, skąd nastąpi start księżycowej misji Artemis, co już tylko godziny pozostały. Tak, to już tylko godziny u Państwa, jeżeli oczywiście nic się nie stanie nieprzewidzianego. Ale jak zapewnia NASA po tych problemach technicznych, które dwukrotnie już opóźniły start, rakieta jest gotowa, załoga jest gotowa i też prognozy pogody mówią, że w 80% pogoda się sprawdzi. To jest bardzo dużo. I to są prognozy tutaj już wewnętrznych synoptyków NASA. Jesteśmy na przylądku kanawer, ale jak popatrzę w okno daleko, ale z drugiej strony niedaleko, bo to dokładnie widać. Mniej więcej 5 kilometrów ode mnie jest tutaj yy, Międzynarodowe Centrum Kosmiczne imienia Kennedy'ego i to stamtąd nastąpi historyczny start na początku na orbitę okołoksiężycową. To jest powrót człowieka w ten region kosmosu od ponad 50 lat, od misji Apollo. Czterech astronautów i... Co jest nowego w tym wszystkim? Co jest historycznego? Że wcześniej, co jest też ciekawe, NASA wysyłała na Księżyc tylko białych mężczyzn, a teraz jest Commander Reed pierwsza kobieta, Christina Koch, pilot Victor Glover, to jest pierwszy Afroamerykanin, który będzie w okolicach Księżyca i w tej misji też Kanadyjczyk, to jest międzynarodowa misja Jeremy Hansen. Posłuchajmy, co mówią członkowie załogi właśnie przed tym historycznym startem.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 ponad lat temu. Człowiek mógł wylądować na Księżycu. Dlaczego teraz nie może? Skoro 50 lat temu były odpowiednie środki techniczne ku temu, było bezpiecznie, aby człowiek wylądował. Dlaczego teraz tak nie jest? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dziennikarza, który specjalizuje się właśnie w lotach kosmicznych. Ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ogląda na żywo każdy najważniejszy start, te historyczne starty właśnie w dziejach misji kosmicznych. Huberta Kika, posłuchajmy jak on tłumaczy, dlaczego dlaczego tym razem jeszcze na początku człowiek nie, po, nie stanie e, nogą na księżycu, tylko okrąży orbitę księżycową. Nie wyląduję, ponieważ oblecą srebrny glob. zrobiam powtórkę misja Apollo 8, a to dlatego, żeby przetestować kapsułę Orion, ale też najpotężniejszą rakietę w historii NASA, czyli Space Launch System. Tak to się dzieje w Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, że małymi krokami dochodzimy do lądowania. Najpierw trzeba wysłać ludzi, którzy oblecą księżyc, ale wcześniej na przykład poleciała misja bezzałogowa, w następnym roku będzie testowanie lądownika na orbicie okołoziemskiej, a potem lądowanie w 2028 Ciekawe, czy te terminy zostaną otrzymane, bo one już były wielokrotnie tutaj zmieniane. Takie nieoficjalne plotki krążyły, że być może Donald Trump pojawi się nawet na starcie, ale on jutro... Yy, to u państwa będzie noc z y, środy na czwartek zapowiedział tutaj wystąpienie. Tak więc chyba to będą raczej poszerzane kwestii rano i raczej go tutaj na Florydzie nie będzie. Natomiast jest to ogromne poruszenie. Wszystkie praktycznie hotele tutaj na przylądku Canaveral są zarezerwowane do ostatniego y, pokoju i prognozuje się, y, że z okolicznych miejsc, gdzie będzie widać start, przede wszystkim z plaż, ale to są nie nie tylko plaże, to są okoliczne parki. Od pół miliona nawet niektóre źródła mówią, że ponad milion ludzi na żywo będzie oglądać ten historyczny start. Jesteśmy na przylądku Canaveral. Ja nie pamiętam, czy w przeszłości, kiedy relacjonowaliśmy tutaj wspólnie i rozmawiałem z Tobą mm -hmm. na temat kosmicznych misji, to pytałem się Ciebie, bo w Stanach Zjednoczonych każdy region ma swój numer kierunkowy, jeżeli chodzi o połączenia telefoniczne. To się tyczy również telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. I dlaczego tutaj na początku Canaveral, ten numer jaki się tutaj wykręca, zaczyna się od cyfr zawsze 3 2, Dlatego, że jest to związane ze startem? Tak, właśnie odliczanie, to jest takie <grym> symboliczne nawiązanie. <grym> tutaj e, numer kierunkowy jest 3 2, 1 Miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, że e, rakieta z kapsułą Orion wystartuje. To jest dziesięciodniowa misja człowiek nie wyląduje na Księżycu, ale też podkreślamy, że nigdy jeszcze tak daleko w kosmos się nie udał, jak podczas tej misji. A ta misja już na podsumowanie ma em, tak ukierunkować drogę po pierwsze do budowy takiego miasteczka, coś na bazę międzynarodowej stacji kosmicznej na Księżycu, a potem już w w przeciągu, nie wiem, 20-30 lat to mają być już loty na Marsa. A jeśli nie wrócą problemy techniczne i pogoda będzie sprzyjająca, ten start nastąpi jutro po północy czasu polskiego. Janku, tu umawiamy się na jutro? Tak, oczywiście będziemy Państwu opowiadać, jak to wyglądało. Dźwięki prezentować osób, które na żywo to widziały, ich opinie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A jak nie, no to będziemy opowiadać, dlaczego do startu nie doszło i kiedy prognozywa jest następne. To okienko startowe tutaj otwarte jest do 6 kwietnia. W takim razie do jutra, do usłyszenia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. nogi zapach Uuuu! Życzymy sobie i Pan by nas było stać na święty spokój szczęścia ile się da miłości w brud mądrych ludzi wokół za krótkie te nogi by dogonić czas. I'm to Zobaczymy sobie i Wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości i brud. Mądrych ludzi wokół. Taki komentarz też się pewnie pojawi, nie awansowali i może być już święty spokój. Nikt nie będzie mówił tylko i wyłącznie o piłce. Chociaż akurat Państwo w dzisiejszych komentarzach tu już gdzie przymycają takie wątki związane z wczorajszym meczem. Pan Paweł Tarnów. Dzień dobry. Ale od Tarnowa. Dziś temperatura w Tarnowie: 3 stopnie na plusie. No i mamy poprawę. Mamy poprawę pogody. Nie pada, nie wieje aktualnie. Jest to łebska wszystko kamienna. Mamy jeden stopień na plusie. No i panie reżyserze albo mi się wydaje, albo dzisiaj łysy w pełni łysy. Pozdrawiam. Wiele dnia. Do łysy za chwilę wrócę, natomiast proszę pozdrowić skarżysko kamienne, bardzo bliskie memu sercu. Panie Pawle, nie, nie dzisiaj. Punkt kulminacyjny tej kwietniowej pełni, nazywanej pełnią różowego księżyca, nastąpi. nastąpi 2 kwietnia o 4.11. Będzie to pierwsza wiosenna pełnia 2026 roku. To jest ważne zjawisko astronomiczne, bo na jego podstawie jest wyznaczana data Wielkanocy. Jak państwo wiedzą, ta Wielkanoc oczywiście to święto jest ruchome i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Oznacza to, że musi się pojawić w kalendarzu między 22 marca a 25 kwietnia. No i skoro w tym roku... Pierwsza pełnia księżyca 2 kwietnia, czyli jutro o 4.11, no to święta przypadają właśnie 5 i 6 kwietnia. 22.139.22.02. Dzień dobry panie redaktorze. Myślę, że po przegranym meczu ma pan pewien niesmak. Mówiąc wcześniej, błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Nie wierzyłam, że wygrają. Ale to jest, Pani Święte, prawo absolutnie. Natomiast ja mówiłem to w zupełnie innym kontekście, to, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a mówiliśmy o tym w kontekście cen paliw, że nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. No i rzeczywiście uwierzyłem, zobaczyłem. No i było tak, jak ustalił minister energii, ta cena maksymalna. I właśnie, Szanowni Państwo, na ważną rzecz zwraca nasz... Czujny słuchacz. I Witam, czujny słuchacz. Stargard minus dwa. Szybki trzeba skrobać, więc drodzy kierowcy, musicie wstać wcześniej, żeby to przygotować sobie. A druga sprawa. Zauważyłem, że Stargard jest dziesiątka pobylanka, CPN Orlen 7,61, a CPN TP 7,66. Teraz przejeżdżam na Płoni, no to Płonia ma normalnie 54. Czyli tu jest normalnie, a tam jest jakoś nienormalnie. Czy to oni tak mogą, czy nie mogą? Czy pan redaktor tam poruszył ten temacik, jak to jest? No bo sobie sami podnieśli ceny. Pozdrawiam miłego dzionka dla wszystkich, dużo słonka. Oni tak mogą, szanowny panie, bo dziś obowiązuje cena maksymalna ustalona w, przez ministra energii. Jest trochę drożej, szanowni państwo. Od północy za piątkę płacimy 6 zł. i 21 groszy, a za olej napędowy, tak jak pan wspominał, 7 zł. i 66 groszy. Jeśli taka cena jest, to jest ta cena poprawna ustalona właśnie na pierwszy dzień kwietnia. 7,66 za olej napędowy i Sześć zł dwadzieścia jeden groszy za litr dziewięćdziesiątki piątki là je vais j'ai la main de l'autre le La rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, Ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra? Je scrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde des dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on se soigne. Je me raccroche à ce que j'aime a rien sin pensar sin pensar solo será demain que vendrá que vendrá Describo mi camino siempre pienso es que me Radio, program pierwszy i dzień dobry z Jedynką. Jeszcze przez najbliższe 11 minut, bo tyle zostało do godziny 6. Po 6 w sygnałach opinie kibiców, tych, którzy pojechali do Sztokholmu, tych, którzy widzieli to spotkanie, albo tak, tych, którzy słyszeli je na antenie radiowej, Jedynki. Pan Janusz Kibic informuje, to też ważna informacja dla wszystkich zmotoryzowanych w trójmieście: mgła w okolicach Gdyni. Ona nie jest jakaś taka mocna temperatura, jeden stopień na plusie, ale praktycznie nie ma wiatru, także ten jeden odczuwalny. Natomiast gratuluję awansu reprezentacji Polski, zegrali bardzo dobry mecz, podobał mi się, chociaż jakbyśmy mieli jeszcze jednego zawodnika w obronie dodatkowego, to byłoby jeszcze lepiej. Także lecimy do Stanów Zjednoczonych, do Meksyku, do Kanady, super sprawa, chyba trzeba będzie kupić nowy telewizor. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia miłego dnia. Polskie Radio. Jedynka. Żeby było jasność panu Januszowi, nic się nie pomyliło. Proszę spojrzeć tylko na kalendarz. Pierwszy dzień kwietnia. To jest Polski Radio, program pierwszy. Za 10 minut, godzina 6. I tak jak już wspominałem, po szóstej trochę komentarzy. No i pytanie, właśnie, co dalej? Co z przyszłością selekcjonera polskiej reprezentacji? O to także zapytamy. Coś mi pokręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem, z jakiej to przyczyny jest. Nic dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulicę to.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 Się dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej, tak nie wiem co. Chęci mnie kolorowy, chodzi, widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie. Co to za stan? Ja nie znam It'll have to fall. I should go the the that want. I should wanna I don't know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 bad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 Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska Jedynka To jest radio Autopromocja Reklama Josera We care, you grow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 Radio Kierowców Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Spokojnie podróżujemy o tej porze polskimi drogami. Komunikatów o wypadkach, kolizjach i awariach na szczęście brak. Ale są spowolnienia. Na przykład ruch jest spowolniony na odcinku A4. Z Katowic do Krakowa zwalniamy pod Chrzanowem. Niewielkie spowolnienia możliwe są też na drodze 44, czyli tej trasie, którą z Krakowa wyjeżdżamy przez okolice Skawiny i kierujemy się do Zatora. Zwalniamy też jadąc przez Olkusz z Krakowa do Dąbrowy Górniczy czyli na odcinku drogi 94. W stolicy dobra sytuacja, nie tworzą się jeszcze korki na głównych trasach jak S2 czy S8, a także na wjeździe od północy drogą numer 7 przez Łomianki. Tam na razie spokojnie. Natomiast w Czosnowie na trasie z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy już ruch jest delikatnie spowolniony. W okolicach Trójmiasta sytuacja dosyć dobra, choć jest spowolnienie ruchu na drodze 91 z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Zwalniamy przed węzłem Lipce, czyli przed połączeniem z drogą ekspresową S7. Sama siódemka na razie też z ruchem zupełnie płynnym. Na trasie z Pniew do Poznania w okolicach Tarnowa Podgórnego ruch jest już spowolniony. Zwalniamy tuż przed rądem Wałęsy, kierując się do Poznania. Na trasie z Nysy do Brzegu, czyli na odcinku drogi wojewódzkiej 401 są spowolnione. Te obserwujemy głównie w Grodkowie. Natomiast nocą zakończyły się problemy na ekspresowej szóstce między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Karczemki. Wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe i był zablokowany jeden pas do Łodzi. Za nami już też problemy na trasie Ostrów Mazowiecka-Łomża, czyli na odcinku drogi S61. Wcześniej pracowały tam służby, które wyciągały ciężarówkę z rowu.